Mamy w podcaście Nowej Strony Goal, czyli Gaming on Other Level, ze mną Piotr, czyli Dante. już przedstaw się i powiedz coś o sobie. Później ja się przedstawię. Eee, dzień dobry, witam Was. Nazywam się Piotr Dante-Jarzyński. Eee, interesuję się grami komputerowym już, ho, ho, sporo czasu. Posiadam PlayStation 3 i głównie będę zajmował się tą platformą, no i oczywiście to, co mi jeszcze ślina na język przyniesie, oczywiście też się z, tym z Wami podzielę. A ja no, okay. jestem Michał, jestem po drugiej stronie obozu, czyli Xbox. No dobra, koniec tam zbędnego gadania, przejdźmy do pierwszego temaciku. Pierwszym naszym tematem jest chyba no ostatnio bardzo kontrowersyjna sprawa, czyli awaria PSN-a. Wielu, wiele osób no, rzuca już mięsem w stronę Sony Ja no, nie rzucam. Nie wiem jak to będzie No ty nie masz, nie masz po co No ja dla mnie ogólnie to jest, hmm, Ogólnie cała akcja która została przeprowadzona Cały ten atak na hakerów jest jak dla mnie bardzo no. dobre I szacunek dla Sony za to że się te walki z tym głównem podjęło za przeproszenie no i dla mnie tylko brawa, nie? To co się stało teraz, no to niestety, nie? Jak już gdzieś kiedyś z kimś rozmawiałem, to po prostu wojna wymaga ofiar i padło na sieć akurat. No na Xboxie w tym czasie, tym... wiesz, że był darmowy weekend? Nawet tam 6 albo 7 dni. Przez to na pewno są one trochę straciło w oczach swoich klientów, no bo to głównie chodzi o te właśnie karty kredytowe i tam te które wyszły. Ale oni no. i tak są przewrażliwieni na temacie, więc wiesz, twojej konsoli, zabezpieczeń i tych innych pierdów. Tak, no ja wiem, ale no widzisz kurczę, no nie ma nie ma ściany nie do złamania, nie do przejścia, no cóż. Nie ma i nie będzie. Trzeba się z tym liczyć, prawda? No szczególnie jeszcze jeżeli chodzi o to, że się wypowiada tak jawnie wojnę hakerstwu Sądzi się z tymi, którzy próbowali tam złamać PS3 i tam, którzy złamali oczywiście chodzi mi o najbardziej chyba znanego hakera teraz, GeoHota W ogóle wiadomo kiedy ma wrócić? Online ten PSN? Tak, znaczy no teraz ostatnio czytałem chyba dzisiaj, że już na dniach, nie? Już nawet gdzieś tam, gdzieś kurde chyba się ktoś wyrwał na jakimś tam sajcie poświęconym właśnie grom, że już jest PSN, nie? no ale wchodzę, patrzę, dalej nie ma, no. A w ogóle, ale ja no, się czytałem, no, że jakieś mają być bonusy za to, że nie było? Coś, wiesz? Tak, tak. PlayStation Plus ma być za cały miesiąc za darmo. Ci, co mają już wykupione na jakiś czas, to dostaną no za darmo ten PSN. Tak, no ale wiadomo, no. Kwestia, o których trzeba wspomnieć. Coś tam jeszcze było też, że tam wiesz, że to im pomoże, w jeszcze lepszym zabezpieczeniu się, takie tam, wiesz, drdy mało, oczywiście, żeby tylko jak nie bardziej ludzi wbijać w butelkę, jak to każdy, wiesz, jak to pr potrafią, potrafią najlepiej, nie? Jeżeli jesteśmy przy PS Plus, to w ogóle tam coś się ruszyło w tym temacie, bo tam bieda straszna była. Co ty? Dalej bieda. To jest w ogóle, wiesz, dla mnie usługa, która chyba, nie wiem, nie powinna w ogóle wyjść z jakichś, nie wiem, projektów, jakichś domysłów ludzi, którzy, wiesz, tworzą takie rzeczy, nie? bo płacić Zamiast i płacić za. buyer jedynie to jest na Steamie, nie? Steam Cloud, że możesz sobie swoje savey przenosić. Tak, ta, ta. No jeszcze jest też ten PlayStation Plus, Cloud, chyba czy jak to tam się nazywa, nie wiem, nie jestem pewien, że wiesz, że możesz sobie zapisać swoje savey, zrzucić na taki serwer, nie? Yy, no i z tego serwera sobie na przykład wchodzisz do, u kolegi i z tego serwera sobie ściągasz save'a swojego i wiesz i i grasz u kolegi na swoim save'ie, To też jest nawet przydatne, ale tak wiesz, to jest przydatne, ale z drugiej strony, no... tak... przydatne, ale nieprzydatne. No niby fajny bajer, ale takie wiesz, tak na dłuższą metę działanie, no to kurczę, no to każdy jak ma swoją konsolę czy coś, no to... A wiesz, a jeszcze jest ta możliwość, że bierzesz sobie USB, podłączasz i na USB sobie za save i jest wiesz, to samo, nie? Ta, no to wiesz, to najbardziej... W stosunku do Xboxa jeden więcej, nie? ...pamięci zewnętrznych. Tak, no my wiadomo, wiesz, ten dysk sobie możesz podłączyć, ale tam, no. I wiesz, jest jeszcze jest, jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o PlayStation Plus, że właśnie e, były te darmowe gry na PlayStation 1, nie? To też mnie, wiesz, bo ja jestem fanem schoolu jakby nie patrzył. Darmowe? Czy... No, no, no wiesz, no, jak zapłacili za abonament PlayStation Plus, no to można no, pobrać oczywiście. jakieś tam. Wtedy tak. No, normalnie. No to Apex Exodusa właśnie sobie ograłem, jak, aż się łezka zakręciła wokół, no ale nieważne. Nie wiem o to też można przejść do restaurowania gier ta, tak w Grab Odward Box, czyli zestaw Apex Exodus, Apex Odyssey, Odyssey, Stranger's Rat, To na PC już wyszło, na PlayStation to jakiś tam tak. delay jest właśnie czytam. A na no, Xbox na razie nie ma potwierdzenia dla TL też ma niby wyjść. No a ogólnie co sądzisz o wydawaniu gier w HD? Znaczy nowe gry HD może i te takie stare tytuły, nie? Typu przed rokiem 2000 albo PlayStation 1 ogólnie. Ale nie, a to z Xboxa i PlayStation 2, bo to trochę żonada dwa razy płaci za to samo jak ja w to grałem wcześniej. No wiem, że to jest dla tych nowych, to zaczynają, ale no. zarabianie podwójnie, wyciąganie kasy. No tak, no wiesz, poniekąd na pewno masz rację, ale jak dla mnie, wiesz, no, no, już wcześniej wspomniałem fana oldschoolu, no to jest, wiesz, to jest zarąbista sprawa, nie, ja po prostu jak tam śledzę gdzieś, jak czytam, że jakaś nowa już materia kolejna wyjść, no to po prostu aż mi się oczka świecą, nie, no i najchętniej właśnie, co, no sięgam po takie tyły, no, na przykład ta paczka, tu będzie IKO i Shadow w kolosus, no to kurde, to jest bardzo fajna sprawa, no. No ale to nie jest old <grych> w sumie na no PlayStation 2 to niedawno, to pieczyło, No no żeby... tak, no to, to nie jest, no to nie jest aż taki old school, nie? Wiesz no jasne, żebym chciał na przykład sobie wiesz, na przykład z remasterowanego story o... Story pograć finale 7, czy cokolwiek, nie? No, a final no, 7 wyjść podobno, właśnie, z remasterowany. Ta, NGP... Tak, na MGP słyszałeś coś? Ja, na MGP słyszałem trzeba zrobić. Tak wiesz totalnie upgrade'owane, że nawet postacie będą takie jak Advent Children, w tym filmie. Nie? Ale na razie gry na NGP to się zapowiadają typu PSP, tak. czyli na przykład no, no, no. jakaś gra plus dopisek portable, czyli port z dużej konsoli i znowu zarabianie podwójnie. Jeśli chodzi o listę gier, tych takich premierowych z Nintendo 3DS, a to jest dopiero ból, ale dobra, ale do tego tematu jeszcze przejdziemy. To teraz może przejdźmy zgrabnie na. Nie, ja bym przeszedł zgrabnie, jeżeli jesteśmy w grach HD, na stanie do starych zastosowań w grach, Mortal i Duke. Mortal yy, ogólnie grałem w demko, bardzo mi się podobał, bardzo lubiłem chodzić do salonu gier, gier i wrzucać złotówki czy tam 50-groszówki do automatu. Ja no, to różnie było w różnych tam częściach kraju no i to było bardzo fajne jeżeli chodzi o właśnie brutalność i no jeżeli no, no to to dużo mówić no byłem małym dzieckiem i bardzo mi się brutalność podobała nie wiem czy jestem jakiś w ten sposób w tym no jestem bardzo odchylony czy tokolwiek, ale nie mieszkasz w USA nie Aha no tak tak, tak. i ogólnie wszystko Taki, wszystko to ten fajne ten teraz właśnie <laughs> angielski dowcip no, także ogólnie fajnie, że wszystko wróciło do tego klasyka, no i jak widać recenzje i ogólne oceny, no to samo dla siebie, nie? Że to był bardzo dobry Tam zawsze leżały te wszystkie części, mimo tam słabrzy chodz, tamten powrót do korzeni w sumie też mi leży, ale jest to obojętne, nie? Dobra, to mówisz, no, że Mortal wrócił, chodzi... do... Mortal wrócił do korzeni, tak? No to jeszcze Duke ma być taki w sumie oldschoolowy. No, powiedziałem ja będzie oldschool pełną gębą. Czekam też na demko, mam kod do bety, ale coś się nie chce pojawić, ta beta. Tak, ja, słyszałem właśnie. Ale z tego, co wziąłem filmiki po PAX, no to gra będzie dosyć długa. Tam starych rozwiązań trochę będzie, ale pasek życia dodali, taki odnawiający się jak w Call of Duty. Bo z początku było życie, ale uznali, że jesteśmy głupsi z każdym rokiem, więc dodali motywy ułatwiające. No, niestety. Amerykański rynek rządzi teraz tak, że wiesz, no... ciężko, nie, to się wiesz, podobno nazywa, nazywa a, a, a, a, a. Czyli zróbmy łat, łatwiejszą grę, bo nie ogarną tak jak pc -siarzy. Tak jest. No niestety uproszczenie jest teraz znacznie więcej w dzisiejszych hmm. grach. Na przykład y, ostatnio, co mnie strasznie zaraziło to, że grałem w jakąś tam nową grę y, Point and Click. I normalnie tam była opcja, w której wiesz, w której sobie klikałeś chyba lewy przecisk myszki, z prawy i wiesz, otwierało się taki wachlarzyk i tam w tym wachlarzyku mogłeś sobie nacisnąć opcję, że wiesz, że ci pokazuje wszystkie wszystkie rzeczy, jakie możesz kliknąć w danym tam miejscu. No to to no ostatnio grałem ja w Monkey jest... Island na Xboxie, no nie ostatnio, trochę dawno, to też dało się wcisnąć X i były wszystkie odpowiedzi co zrobić, nie? Ale ogólnie, no. jeżeli to wciskałeś, nie dostałeś później osiągnięcia, ale... Ja tam tak, olałem trochę, Aha, no to, te, no, to, no to akurat jeszcze taka, wiesz, niezła rekompensata, że tam, wiesz, niezły tam jakiś środek, nie, złoty na to, ale ogólnie rzecz biorąc to, wiesz, no to uproszczenia, no to już jest taki temat rozległy rzeka, że szkoda o tym rozmawiać. No może Dobra, kiedyś przyjdzie to czas to... I się porozmawiać. No to teraz Wiedźmin 2, czyli nasze polskie dziedzictwo, no nie wiem jak to nazwać dalej, karta przetargowa na Europę, zachodnią głównie, no wschodnią też na pewno, ogólnie Europę, no i cały świat. No jeżeli nam się po prostu ten Wiedźmin uda tak jak choćby, nie wiem, jedynka, chociaż może w jakimś tam lepszym stopniu, no to mamy hit. No ale ja niestety się nie zainteresuję. Jakoś nie wiem, nie trawię Wiedźmina. A ty wiem, że uwielbiasz. Przeczytałem kilka, tak, Kopkowski przeczytałem kilka książek. No na Wiedźminie jestem chyba na drugiej dopiero, ale no niestety jakoś tak brak czasu oczywiście, no i inne pozycje, które czytam też z zapartym tchem, no i tak jakoś spada cały czas. No ale teraz na pewno się zainteresuję, Mam zamiar też jeszcze kupić sobie kolekcjonerkę jedynki na kompa i też ograć, znaczy, bo grałem już wcześniej, ale jakoś tak miałem motyw, że chyba musiałem tą grę komuś oddać czy coś tam i po prostu nie skończyłem, ale podobała mi się, bardzo mi się podobała. No i jeżeli dwójka będzie w podobnym stopniu na, wiesz, na, wiesz, jeżeli chodzi o gameplay grafikę i ogólnie fabułę, bo fabuła jest najważniejsza, jednak to jest taka, hmm, najbardziej znacząca jest, no i ogólnie świat Sapkowskiego, no to kurczę, no. Czemu by nie kupić i nie zagrać, nie? Ale jednak ja, jeżeli chodzi o dwójkę, to się wstrzymam, tak, notabene. Trzymam się i poczekam na edycję konsolową, która została zapowiedziana, tak, yy, pi razy drzwi, ktoś tam coś szepnął, ktoś tam coś powiedział i niby ma wyjść. To chyba sobie długo poczekasz, według mnie. No na pewno. No, na... Może... no, ja od razu się mówię, kupuj, bo to jest bardzo fajna gierka, polecam w 100%. Nie zawiedzisz się, że lubisz RPG, tak jak y, kiedyś mi opowiadałeś. Mass Effect lubię, ale jak jest duże czytania typu, nie wiem, Night of the Old Republic, to mi się odechciało w to grać, w połowie Tak, tak. Ta, ja tak samo, od razu się zniechęciłem. Pograłem chwilę i to jednak nie jest rzeczywiście to dużo tekstu i szukanie, nie wiem, drugiego DNA w każdej rozmowie i tak dalej, to rzeczywiście nie fajnie. No jak jesteśmy przy nowych grach, to może przejdźmy, właśnie czytam sobie że na Kinecta ma wyjść jakiś shooter klasy AAA, czyli jakiś, nie wiem, typu Call of Duty. Co Ty o tym sądzisz? Czy w ogóle da się takie coś zrealizować? Jak to będzie działać według Ciebie? Jak to sobie wyobrażasz? No i jeżeli chodzi o shootery i te gadżety Kinecta. ruchowe, co tak to nazwę, kontrolery, znaczy, no ogólnie powiem, bo strasznie mi się chyba, najbardziej mi się, według mnie sprawdził się motyw z sharpshooterem i movem, nie, i to jest, to jest krok, nie, to jest rzeczywiście tego się, no i z Killzonem nie, no to właśnie to połączenie sharpshooter plus move plus kilzon 3, no to sprawdziło się nieźle. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie mogłem, bo osobiście nie przetestowałem, bo jednak kontrolery rychowe mnie w ogóle nie interesują, mogę sobie popatrzeć, pooglądać, posłuchać, ale nie bardzo mnie, wiesz, zakupowanie tego rajcuje. No ale jeżeli, wiesz, jeżeli jakoś to tak na Kinekcie będzie wyglądało i będzie mniej uproszczone niż tam te samochodziki takie, nie pamiętam jak ja się nazywała. <śmiech> była naprawdę śmieszna jak gościu, widziałem na YouTube jak gościu trzymał kierownicę tylko wiesz, w jednym tak, miejscu i, i chce na trzecim miejscu. I... Ta, to było... No jeżeli właśnie gra nie, nie będzie aż tyle mniej uproszczeń, no to czemu nie? No ale to jak, działa, to jak to działa, to nie wyobrażam. Tak. Ja. Ja. Jakiś, nie, jak nie wiem, te dadzą. Ta, no tak, Niby no miał tak być mi kontrolerem, że ty jesteś kontrolerem, ale chyba się to zmieni. Albo nie wiem, jak będzie coś tego, to może będzie się palcem naciskało na przeciwnika. No to <laughs> widzę, no nie wiem, nie wiem, naprawdę. Ale coś mi się wydaje, że chyba to się będzie sprowadzało do czegoś takiego, jak mieliśmy na Pegasusie. <laughs> Strzelanie do kaczek? <laughs> tak. dokładnie, taki Tak. Piękny czas, old <laughs> nostalgia. Co, masz jeszcze jakieś ciekawostki z tego, co ma wyjść? Na kinecta czy ogólnie? Ogólnie. Co też chcesz powiedzieć? Nie, już może tych no, premiery sobie już zakończymy, te, te, które mają nadejść, ale jeszcze może przejdźmy do portala dwójki, który premierę miał swoją już jakiś czas temu. Niestety jeszcze miałem okazji go ograć, ale tak mi się wydaje, że na samym początku, jak gra wyszła, to ogólnie nie wiedziałem jaki, nie wiedziałem skąd się wziął ten hype wokół mnie i te wszystkie takie fajne, nie wiem, jakieś recenzje gdzieś tam coś przeczytałem, fajnie wszystko, o jedynce też się wszyscy tak ciepło raczej wypowiadali. No i nie wiedziałem skąd to się wzięło, bo dla mnie to była taka po prostu zwykła gra logiczna FPP i myślałem, że to wszystko się do tego sprowadza, nie? a tam okazało się, że w środku jest jakaś fabuła w ogóle, no jak się wczytałem w tą fabułę i tą całą historię, no to jeżeli jeszcze ona jest połączona jakoś tam w jakimś stopniu z Half-Life'ą, dwójką, no to kurczę, to, to naprawdę po mnie upadła, bo no nie spodziewałem się tego, to był szok. Tak, ta gra ma drugie dno i ciastko jest prawda. Tak, na pewno, no i co, no to kurczę, no to jak jeżeli, jeżeli, jeżeli to nie jest tylko taka płytka gra logiczna, w której po prostu musisz ustawiać sobie kloczki czy tam bawić się tymi portalami, no to jak najbardziej to biorę, bo... Ale ja nawet jeżeli by nie na miała fabuły, w to się tak. fajnie w to grało. Bardzo fajny pomysł. No, no właśnie, no na pewno jakiś to wiesz to jest wiesz, innowacyjne rozwiązanie ale dla mnie to chyba jednak by było nie wiem chyba wydać na nową grę powiedzmy 200 zł i, i pobawić się wiesz portalami to trochę chyba no za, w, za bardzo wygórowana cena niedawno niedawno valve zrobiło na steamie za darmo jedynkę portala nie wiem kiedy to było gdzieś pół roku temu albo i trochę więcej ale to chyba dla tych co mają konto w serca nie a nie wiem, ja sobie dodałem do konta, sorsa mam, więc może i.. <grych> może i dlatego. No możliwe, bo ja nie, ja nie dostałem takiej okazji niestety. No a wracając do dwójki to wiesz, że edycja PS3 ma darmowy klucz do Steama, możesz sobie pobrać i grać tak. z kolegą, który ma PS3 Team na Play... Tak, Steam na PlayStation 3 też jest jeszcze, jeszcze też nie widziałem... A Xili na... niestety, ja niestety nie widziałem jak to wszystko wygląda, ale słyszałem, że fajnie i ogólnie ta współpraca z komputerami PC się nie, że sprawdza, nie ma jakichś tam problemów strasznych, także no dopracowano jak zwykle, no, no to co to dużo mówić, to Valve jak zwykle wszystko dopięło na no, ostatni guzik, dopracowali wszystko. No oprócz Range i... na PS3, który robił jej port. No tak, tak ale wiesz, porty to wtedy były, nie, ale pamiętasz chyba to było na E3 jak y, Gabe Newell wyszedł i powiedział, że PS3 wraca do łaski, że tak to można powiedzieć. Wcześniej tak, mówiłeś, no. że to złom. <grych> tak, dokładnie. A to wiadomo, na samym początku wiadomo jak to było z tym programowaniem na PlayStation 3. Wszyscy narzekali, narzekali, a to nagle się okazuje, Ale to niektórzy że... Ale No tak. A tu się okazuje, że PlayStation 3 dominowało 2011 rok. Przynajmniej na, na tą chwilę, na początek maja. No na Xboxa co to wychodzi na razie? Tam Gearsy. Gearsy. Ta. Forza 4 ma być. Nowa ta gra ma być też, tylko nie wiem czy to miała być, czy to będzie ekskluzyw, miała być ta nowa gra od tych twórców Halo. Bun. Od Od Bungee Coś miało być? Czyli tak, ja, coś nowego właśnie, nowa IP i coś tam się szykuje. No wiesz, no i mi się wydaje, że jednak e, Microsoft coś tak wiesz, coś tak strasznie osłab i wydaje mi się, że na tym polu po prostu, nie wiem, coś, się, coś pojawi się nowego. Nie, nie czy Microsoft to nowa konsola, się przerzucił, czy to, na, co to... wiesz, casuali, no wiesz, casual i Kinect, w sumie spany trochę dajesz, ale... Na razie lepiej wygląda ten rok w sumie, mimo że mam xbox no, no nie wiem, nie jak dla mnie to po prostu, wiesz, to jest mi nicmi te i... jeszcze się okaże, że, nie wiem, że Microsoft w czerwcu wyda nową konsolę. I wcale w ogóle mnie to nie dziwi, nie? Bo Nintendo jest, ma tak wydać wiesz, niedługo nową konsolę. Podejrzewam. Ta. Tak. Wii HD? W 2012. Wii HD. No ale tylko dawa nazwa pewnie, bo w ogóle nie ma jeszcze nazwy. Nie, właśnie jakąś nazwę miało taką śmieszną, dokładnie jakiś projekt, coś tam, po... aha, projekt kafe, o, projekt kafe, dokładnie <śmiech> a, tak się nazywa. A widziałem jakieś szkizy, ale śmieszno... chyba fejki. No, pady z ekranami, w ogóle A, odpuścili. jak Takie wiesz, konsolki przenośle takie stare, nie, no, nie wiem, dla mnie to by było wiesz, całkiem coś nowego. Chętnie bym to wypróbował, bo to ja na samym się, początku się... ogólnie rzecz... Świat jak kup... miałem kupować, Tak, jak miałem kupować konsolę nowej generacji już tej teraźniejszej, to właśnie myślałem na początku, żeby kupić od razu Wii, bo no to był tak, wiesz, tak innowacyjny wtedy pomysł, że czemu nie. Ale widzę, że. No, ale jak zobaczyłem pierwsze gry, no to... Czasy, to był w <grafisz> Graficznie tam leży, bo telewizor, telewizor masz wypasiony, załóżmy 50 cali HD podłączysz tam Wii jest żenada. No tak, no ten sprzęt i to jest wiesz, poprzednia generacja się kłada. No jak jesteśmy przy konsolach stacjonarnych, to może przejdźmy do konsol przenośnych albo i urządzeń, bo jest iPad 2 test. Tak, widziałem, widziałem gdzieś recenzję chyba. No to ogólnie ludzie są no, ogólnie pozytywnie nastawienie do tego i jest dużo więcej plusów niż, niż, niż pierwsza wersja. Więc... No tak, bo teraz iPad 2 w sumie może wygenerować grafikę praktycznie na poziomie Xboxa i PS3. Znaczy, no nie taką samą, ale wiesz, też w niższej trochę rozdzielczości widać, że to ma moc, więc jeżeli minie trochę czasu, to nam przegoni te urządzenia, przynajmniej nam przegonią stacjonarne konsole i Trzeba będzie wiesz, wydać nowe, a Wii ma być w 2012, a Xbox i PS3 mają się zmienić w 2015 rzekomo. To trochę lepiej. To to jest... Znaczy, jeżeli chodzi o ten wyścig zbrojeń teraz tych końców przenośnych ogólnie rzecz biorąc, to... To jeżeli chodzi o, właśnie, o iPada kontra MGP i kontra 3DS, no to dla mnie to iPad nigdy nie zastąpi po prostu konsolki przenośnej, a tym bardziej konsoli stacjonarnej, nie? bo to jest... A, wie, ale jest zobacz jednak... tutaj jest taki motyw, że jest ja już na gra, nagra, czytam na tych dwie, real Racing 2, że możesz podłączyć iPada do TV i możesz sterować nim na dużym telewizorze po prostu, nie? tak jakbyś grał na tak, stacjonarnej tak, konsoli. Wiem, wiem, tak, to, no to jest rzeczywiście fajna rzecz, ale to dla mnie no po prostu nie wiem, może dlatego, że już jestem, wiesz, już ten, ten wiek, jeżeli chodzi, ten już, no, ten etap growy mam przed sobą i za sobą i teraz jestem w nim, że po prostu dla mnie to już jest, no nie wiem, kręcenie waty, szukanie czegoś nowego tak na siłę trochę, nie za bardzo, wiesz, wiedząc w jaki tutaj ten, w jaki target trafić, bo to już jest, wiesz, no to już jest takie trochę niby hardkorowe, niby casualowe, a tak naprawdę to nie wiadomo jak to jest. No ale też iPad jest nie dla wszystkich, więc raczej taki zwykły casual co nie nabędzie tego. No w sumie no casual, ale jakiś bogaty. Bo nie wierzę, że kupować tak, no, na potęgę jest... ludzie tego iPada, dwójkę. Ta, ale tam wiesz, ten iStore, czy tam Apple Store, czy jak to tam się nazywa, to jest po prostu, wiesz, no wylęgarnie nowych tych, nowych studiów, które... studi. Tak, App Store, z nowych studii, nowych pomysłów, nowych gierek. Ale dalej to jest dla mnie chyba nie, nie, nie za bardzo, Ja już wolę gierki z xbl czy tam PSN-a i tamte, tamtejsze produkcje zapłacić dużo drożej, ale no, jednak gra na konsoli Tam jest większa jest dla... segregacja po prostu na App Store i Android Market możesz mieć tam nawolone śmiecia. Na Android Market bardziej nawet, bo tam to mało kto sprawdza. No ale takie wiesz, takie to jest jednak jakaś szansa dla tych nowych, powstających producentów gier. No i szansa, że ktoś ich zauważy, nie? Jakaś większe. A co myślisz o liście startowej i teraz w grach, które wychodzą na 3 a Bo to jest dla mnie po prostu jakiś śmiech na sali osobiście. No nie, ale kilka gier dobrych wytrzaśniesz w sumie. Ghost Recon, widziałem recenzje bardzo fajne. Rich Racer jak zawsze jest fajny, ale to musisz lubić tą serię, bo jak nie lubisz, to na pewno się nie podpasuje. No wiesz, najbardziej to chyba mnie zabolało to, że jak wiesz, jak wychodził 3DS, to już w sumie dużo osób to mówiło, ale powiem jeszcze raz, że... Było strasznie, strasznie mało, w ogóle chyba nawet, gier wydanych przez Nintendo. Takich wiesz, takich y, już kluczowych... kluczowych Zelda, skończy, Mario. Kojarzy Nintendo? Tak, dokładnie, Zelda, Mario... Boże, nie wiem, kto tam jeszcze, jakie tam jeszcze gry takie są. Warrior. Metroid. Tak. Żadne, brak tych gier na premierze Nintendo, nowej konsoli Nintendo, no to jest tak samo jakby było brak, nie wiem, Nintendo w przedrostku, czy cokolwiek, jako firmy, no nie Teraz mają wyjść to Zelda, to ale to było to... zrobią tak jak na PSP, bo to jest podobno port z Wii, więc znowu Kotlet. Tak. Ta... Ta Celda Ocarina of Time ma wyjść, yy, Taka zremasterowana. No to jest akurat, wiesz, no, jak mówię, no to zależy dla kogo to jest. Znaczy, zależy kto się po prostu tym zainteresuje. No, no mnie by to zaciekawiło, bardzo chętnie by zagrał, bo pamiętam Celda z Nintendo 64 jak się zagrywałem i było naprawdę. gra jest naprawdę rajtująca. Ja w Zeldzie na Game Boy Color. Aha No i o jeszcze nie, nie zapomnę o starej i dobrej Celdzie. Legendów chyba Zelda ma się nazywała? Super Nintendo. To były czas. I ty mówisz z niemieckim akcentem na tą Zeldę. Zelda. Zelda. <grym> no tak, no bo wiesz, no ja miałem kolegów... Y, głównie co wiesz, co mieli te wszystkie rzeczy z Niemiec, także... No... To, na, wymowa została, o. Tak ci bo. No dobra, 3D no, jest i... bo wiele... Nie można o nim powiedzieć w sumie. Na razie. O tej tych grach! Tak, a jeszcze właśnie ogólnie, rzecz biorąc kurde, wybrałbym się w maju na tą prezentację, bo w maju właśnie będą jakieś po tych supermarketach takich większych będzie, będą prezentacje i właśnie Wolera bym się wybrał do Wrocławia, bo niedługo będzie. No zobaczymy jak tam z tą wypłatą, ale no bardzo chętnie bym pojechał i zobaczył jak to wygląda na własne oczy, czy nie wiem, czy nie dostanę jakichś oczopląsów, nie umrę na raka, czy cokolwiek od razu. Bo osobiście myślałem o na, nad zakupem właśnie 3DS-a. Ja właśnie też miałem w planach, ale jednak spojrzałem na te wszystkie gry i to za bardzo by się kurzył. Poczekam jeszcze no trochę mnie... dłużej. Mnie odwiodło zakup od 3DS, jak usłyszałem, że będzie Final Fantasy VII wydany właśnie w tej super wersji na NGPN. To jak to usłyszałem, to mówię, hmm, czy na pewno 3DS jest warte tych wszystkich swoich gier w porównaniu z Final Fantasy VII zremasterowanym? No, Ale NGPS, zobacz jak to będzie miało cenę jak Xperia Play głupia no, kosztuje 2300 i... zł? Ta. No dokładnie, to jest, wiesz cena to jest masakra Nie no zobaczymy jak to będzie Na razie się cieszę ze swojego PS3 które zapewnia mi tyle rozrywki i zastępuje tyle urządzeń że masakra Gotuję pierze, sprząta Dokładnie, wychodzi w CEM najważniejsze na tą chwilę zakończmy nasze dywagacje i zaprosimy naszych gości na następne. Słuchaczy. Słuchaczy, dokładnie. Yy, mam nadzieję, że będziemy wydawać takie podkaściki, mniej więcej raz na tydzień. W weekendy się jakoś spikniemy, tak mi się wydaje. A jak nie, no to wiadomo, że z jakimś opóźnieniem mniejszym, większym. Ale Staramy się będzie to kontynuować więcej. Dokładnie. To jest pierwszy ja się że jest nieogarnięte. Lista zrobiona jest 5 minut, o czym mieliśmy rozmawiać. Tak jest, yy, od razu mówię, że bardzo chcielibyśmy usłyszeć o jakiejś bardzo dobrą krytykę, w sensie, że trafiono. No to komentujcie, krytykujcie i do zobaczenia, do usłyszenia następnego razu. Heja!